Yeah. Eddy Steak, milion dolarów kurwa przelew NDA, ale ten wers kosztował wiele BBL, ona to woli niż intelek Byłem na Rodeo Drive, byłem na Compton Tak spędzam niedzielę Ciągle prosto za mym celem Fat plus tak nie pas na cenę Tak, tak się eksploruje teren Byłem na Rodeo Drive, byłem na Compton Tak spędzam niedzielę, wjazd pod kocz Zatrzymać, ale kurwa kto? Gramy o tron, tak jak John Snow I tak kolejny rok, wciąż mani to Mogą podbijać tu nawet do nas po parę Mam wyjebane na ilość swoich wydanych Dolarów i wyjebane na miłość Chyba, że miłość, to miłość do na lewe dane dokument latamy tam kraju do kraju, ej Nie mam na Ciągle slicing bread Odem Piget Na mnie, na niej też Twarzywych twarzy mam dość Ciągle czekają na błąd Mój kupuje do, Odpowiedliwę i tą yeah. Steak, milion dolarów, kurwa, przelew NDA, ale ten wers kosztował wiele BBL, ona to woli niż intelekt Byłem na rodeo drive Byłem na compton, tak spędzam drzwi Ciągle prosto za mym celem VAT plus tak zniepaż na cenę Tak, tak się eksploruje teren Byłem na rodeo drive tak spędzam niedzielę miałem być tu, ale byłem też tak Miałem być z nią, ale była też tak Wezmę dwie, albo wezmę dwa Tak do pomocy Dzwonimy na go, że mamy dosyć Ja będę z wewnątrz ma paru złotych Chuję mam ile wydajesz floty Mam UK styl, jebaś polski rap Sam na sam, szóste zbrojone kozem, bym znam Mam nowy plac, Jesteś z nami, czy przeciw nam? Black. Robię to teraz, i robię to na raz. Ona wybiera jako pierwszy draft Więc ciągnie się, don't fuck with us yeah. Yeah. Eddie Steak Milion dolarów, kurwa, przelew NDA, ale ten wers kosztował wiele BBL, ona to boli niż interek Byłem na radio drive, byłem na kąt, on tak spędza mnie Ciągle prosto za mym celem VAT plus tak nie na cenę tak się eksploruje teren Byłem na Rodeo Drive Byłem na Compton tak Spędzam niedzielę